Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co rocznie z i tajemnicze znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 13 maja 2017 roku. Słuchacie właśnie 133 nawidzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami dwóch zamaskowanych zabójców. Ja może uchylę tę maskę wilka. To jest maska Pitchfaza. Pożyczyłem ją dla twórców filmu Creep. Tak takim się spodobała. Taki wilczek. To ja Szymas. A ze mną jest... Co ty masz na głowie koguta? No koguta, koguta. Jeszcze mi z czasów Hotline Miami został. Bardzo często w tej masce grałem i wyżynałem tony przeciwników. No to po głosie poznaję, że Jerry. Witam Cię. Witam Cię, się. Tak, z tej strony Jerry. Witam również wszystkich słuchaczy. Cześć, cześć. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, by podyskutować... No właśnie nie. Nie o tym, o czym myślicie. Bo Jerry był za szybki dla mnie w tym tygodniu nie zdążyłem go dogonić. Że z drugiej strony, może za wolny, bo on nie zdąży dobiec do kina. No, to zależy od punktu widzenia. Trudno? Ta, tak, tak. No trochę ja tu zawiniłem, ale nadrobimy. No mam nadzieję, bo wiesz, ja, ja nie spocznę. Ja będę biegł dalej. Choćby nie wiem co. A ja będę nadal uciekał. Zobaczymy, <laughs> zobaczymy co z tego wyniknie. E, tak, a w tle Hill. W każdym razie dzisiaj i tak nas słyszycie w tym duecie i porozmawiamy też o czymś ciekawym, a mianowicie o filmie You're Next, czyli następny jesteś ty. Następny jesteś ty. Film według IMDb niby z 2011 roku, co mnie bardzo zaskoczyło, ale to jest data po prostu premiery, gdyż film ten został wyświetlony po raz pierwszy właśnie w 2011 roku w czasie tego bloku Midnight Madness na festiwalu w Toronto bodajże. Do szerszej dystrybucji trafił dopiero dwa lata później, w 2013, wtedy też można go było zobaczyć w kinie i ja właśnie tak strzelałem sobie, że to był 2014, może nawet 2015, ale wydaje mi się, że właśnie widziałem go w 2013, po prostu w latach kolejnych, bo ja go w sumie widziałem w kinie trzy razy, dzięki maratonom głównie, a ty go widziałeś dopiero niedawno, prawda? Tak, widziałem go dosyć niedawno i to w sumie przez zupełny przypadek, bo jakoś tak pojechaliśmy do Kasi Rodziców na święta i się okazało, że w nocy, chyba w Wielki Piątek leciał ten film w telewizji, bo ja się do niego od lat przymierzałem, ale nie wiem w sumie dlaczego go wcześniej nie obejrzałem. Raz, że jakoś miałem w głowie bardzo mieszane recenzje, a do tego on mi się jeszcze mocno motał z tym jednym z ostatnich filmów Wes'a Cravena, czyli Zbaw mnie ode złego, który też miał bardzo mieszane, a raczej w sumie tamto chyba były już same negatywne recenzje, no i jakoś tak było, że... Nie same, wiesz... mnie się podobało. No, ale to tym bardziej właśnie, że ty o tych filmach mówiłeś obok siebie nie jeden raz, to one mi się kręciły, no i mówię, jakoś tak wyszło, że po prostu nie, nie za bardzo wcześniej miałem możliwość, żeby ten film zobaczyć. W każdym razie już tutaj zaznaczmy tylko, że to nie jest zbawnie ode złego, chociaż łączy te filmy to, że tutaj też mamy po części tą konwencję slashera. Za dzieło odpowiadają Adam Wingard i Simon Barrett. To są ludzie, którzy stworzyli m.in. Blair Witch i The Guest. The Guest to jest film, który skóra wiele razy wychwalał w swoich audycjach i mnie też polecał na privie jakąś nieskończoną ilość razy. W sumie nie wiem, dlaczego tego nie obejrzałem. Może właśnie przez to, tak, przez ten przesyt presji skóry, a ty w końcu zobaczyłeś, nie? no ja ten film widziałem już z kolei no parę lat temu już w sumie, bo krótko po premierze, a to aż się wiedzieć nie chcę, to jest 2014 rok i no ja się tutaj w pełni zgadzam ze skórą, co się nieczęsto nie zdarza, bo nasze gusta filmowe poza klasyką horroru dosyć często idą w różne strony i przeciwne strony, natomiast w tym przypadku absolutna i pełna zgoda, ten film jest rewelacyjny i, i w sumie to jeżeli się komuś spodobał Your Next, to myślę, że tym bardziej powinien sięgnąć po, po gościa, bo w mojej ocenie, tu jest zaraz o samym filmie będziemy dużo mówić, to gość jest chyba jeszcze lepszym i jeszcze dojrzalszym filmem niż ten dzisiaj omawiany, także naprawdę bardzo, bardzo polecam. No to, to brzmi bardzo dobrze, to może teraz jednak się przekonam, bo ja już też zdradzę, że następny jesteś ty, mnie się bardzo podobał, no nie bez powodu widziałem go trzy razy w kinie i każdy z tych był udany, dlaczego do tego jeszcze przejdziemy. A teraz może tradycyjnie wprowadźmy was, drodzy słuchacze, w fabułę w treść tej produkcji. Powiedziałem już, że mamy tutaj do czynienia z konwencją slashera, do tego też z home invasion, gdyż wygląda to wszystko tak, że obserwujemy los pary młodych ludzi, Dwójki zakochanych, ona jedzie z nim do domu jego rodziców na taki zjazd rodzinny z okazji 35-lecia, 35 rocznicy małżeństwa rodziców partnera. No i ta nasza parka tam jedzie, na miejscu pojawia się też sporo innych osób, gdyż rodzice zaprosili czwórkę swoich dzieci wraz z ich partnerami. Oczywiście akcja rozgrywa się na, od ludziów w takim opuszczonym domu, lecz znaczy opuszczonym, na no, ogromnym domu, który nie jest jakoś szczególnie aktywnie i często użytkowany. To jest też wyjaśnione, to ma fabularnie sens, bo rodzice naszego bohatera są dosyć zamożni i w czasie takiego rodzinnego spotkania, które w gruncie rzeczy do szczególnie przyjemnych nie należy, bo już przy takim pierwszym kontakcie tych naszych krewnych wychodzą na jaw pewne antagonizmy. Okazuje się, że na przykład tam bracia nie do końca się lubią, tolerują, troszkę złośliwie sobie dogryzają na przykład przy stole. I w czasie tego spotkania dochodzi do tragedii. Ktoś, to znaczy zamaskowani bandyci atakują naszych domowników i wiecie czym to się wszystko może skończyć. Tak? I zaczyna się akcja taka rodem właśnie z horroru ze slashera czy z home invasion. Przy czym już tutaj zaznaczę, że chociaż mamy tę ramę taką bardzo wpisującą się w schematy, to jednak jest to film tak lawirujący między konwencją a inwencją, gdyż yy, chociaż od razu widzimy tak, że aha, to pasuje do tego, to pasuje do tego, to widziałem tu, to widziałem tam, yy, to widać też, że wyróżnia się na tle innych produkcji, które zaliczam do tych podgatunków, na wielu różnych płaszczyznach, ale może nim zaczniemy to analizować, to Jerry, jest tak ogólnie no jak Cię kupił ten początek i jak się czułeś w czasie sensu? Mi się całościowo film podobał, ja nie wiem, czy on zasługuje na aż tak duże pochwały w kontekście jego innowacyjności, wybitności, natomiast na pewno pomysłowości twórcom odmówić nie można, dlatego że tu faktycznie sprawdza się to, o czym mówisz, że z jednej strony widz, szczególnie widz obeznany z konwencją slashera, od pierwszej sceny, można powiedzieć, czuję pismo nosem, bo, bo tutaj też zanim dostaniemy tę kolację rodzinną, no to mamy już takie wprowadzenie z tym atakiem zamaskowanych przestępców na jakąś inną rodzinę, co mi w sumie się skojarzyło z krzykiem Cravena, gdzie tam też na początku mieliśmy to morderstwo, na początek i później się zaczynała taka właściwa, właściwa akcja, więc pozornie wygląda to dosyć standardowo i niby ta akcja rozwija się też dosyć standardowo, natomiast jest tu wiele elementów, które mi się bardzo podobały i myślę, o których tutaj warto by było wspomnieć nieco, nieco więcej, bo, bo faktycznie ten film, szczególnie na tle różnego rodzaju Jakichś naśladowców slasherów zakorzenionych w latach 80. czy 90., bo umówmy się, że tutaj widać, że twórcy bardzo mocno tymi latami 80., 90. się inspirowali przy tworzeniu tego dzieła. To ta produkcja zdecydowanie wyróżnia się in plus. Dokładnie tak. Dobrze wspomniałeś o tym pierwszym morderstwie, gdyż to też świadczy o tym, jak twórcy dobrze czują konwencję horroru. To pierwsze zabójstwo jest trochę oderwane niby od reszty filmu, ale pokazuje nam już no, z czym będziemy mieli do czynienia. Do tego jest doskonało audiowizualnie. Mamy tam cameo Larego Fesendena, co też jest czymś ciekawym dla fanów gatunku. I właśnie to on zostaje napadnięty, to jest domek w sąsiedztwie tego domku, w którym potem będzie się rozgrywała akcja i to już nam buduje cały ten klimat, pokazuje z jakim filmem będziemy mieli do czynienia, że będzie to produkcja też brutalna w dużej mierze, taka no nieznająca znająca ograniczeń, nie bojąca się gor, ale zarazem nie psuje to nam tej podbudowy akcji głównej, to znaczy to jest tak trochę z boku, a my jednocześnie równolegle do tego poznajemy tych wszystkich bohaterów, bo ich jest cała masa, ja nie wiem ile w sumie razem z zabójcami, to jest chyba nie wiem 12-13 osób tutaj, więc to jest pokaźna gromadka, i przedstawienie wszystkich bohaterów też zajmuje te, nie wiem, 20 minut, tak, żebyśmy wiedzieli, kto kogo lubi, kto kogo nie za bardzo, tak, kto jest z kim, żebyśmy mieli jakieś takie cechy charakterystyczne w głowie każdego z bohaterów. No to, no to wymaga czasu, dlatego w tej akcji głównej zabójcy pojawiają się troszkę później, ale też spragnieni tej właśnie krwi, suspensu, napięcia dostają to, czego chcą wcześniej. To też jest ciekawe w kontekście tej takiej dosyć długiej ekspozycji, o której ty wspomniałeś, że ten film w tej części ogląda się trochę jak taki przedstawiciel amerykańskich komedii obyczajowych skupionych wokół rodziny. No bo Amerykanie bardzo lubią tego rodzaju fabularne, fabularne pomysły, czyli wiesz... Nie wiem, jest jakieś święto, jak chociażby w Krampusie mieliśmy taki motyw, czy w, Boże, w kontekście Bożego Narodzenia, czy jest jakiś zlot rodzinny i nagle się okazuje, że zjeżdża się rodzina, która się dawno nie widziała. Wszyscy niekoniecznie się lubią. Ktoś tam przyjeżdża z jakąś dziwną partnerką albo dziwnym partnerem. Ktoś tam jest... Albo sam bo... przyjeżdża, jest tak. nagle, dlaczego jesteś sam? Tak, tak. Czyli to, to są takie... Życiowe problemy, które stają się nagle katalizatorem konfliktu już wewnątrz tej takiej mikrorodzinnej społeczności I, i, i mówię, i to w bardzo wielu filmach jest wykorzystywane na różne sposoby, często komediowo, stricte komediowo i tutaj też to warto zaznaczyć, że Your Next nie stroni od humoru. Raczej takiego dosyć czarnego, momentami smoiście czarnego, ale, ale ten, ten humor też tutaj jest obecny. No że i... to nie jest komedia, tak? Tu są po prostu sceny właśnie z tym czarnym humorem, ale to nie jest komedia, nie? Nie, to zdecydowanie. Na... To, to no. absolutnie ja bym się wzbraniał tutaj, żeby nazwać Your Next horrorem komediowym, a też gdzieś mi mignęło takie określenie w przypadku tego filmu. Nie, no to, właśnie. To, to jest... To, to zdecydowanie nie jest celne określenie. Zresztą to jest w ogóle... Temat na inną dyskusję, bo ja często odnoszę wrażenie, że teraz horror komediowy to jest wszystko, co jest trochę bardziej nietypowe, a nieco lżejsze w odbiorze niż, wiesz, takie twarde, gorczy, jakiś taki mocny, mocny tyle, mocny horror. I wracając do tego głównego wątku, tak jak często to jest komediowo wykorzystywane, tak tutaj ten wątek rodzinny stanowi bardzo fajne wprowadzenie do dalszej części filmu. I, i w mojej ocenie tutaj sobie naprawdę Twórcy bardzo zmyślnie i bardzo dobrze poradzili z tym wszystkim, no bo dzięki temu no w sumie prostemu zabiegowi nam jakoś na tych ludziach trochę zaczyna zależeć na niektórych, innych od razu chcemy spisać na straty, co, co po prostu wpływa na emocje odbiorcy, emocje widza i to jest na pewno plus tego filmu. A dodatkowo jest to ciekawy punkt wyjścia dla samego oblężenia domu, bo mamy tych bohaterów, którzy niekoniecznie się lubią czy szanują. Wiadomo, to jest rodzina jednak, ale widzimy te antagonizmy, a potem ci ludzie są atakowani i są atakowani jako grupa. tak? Więc też no to wpływa na odbiór całej sytuacji i na ich zachowania też potem jako grupy w tym takim skrajnym ekstremalnym położeniu. Super to wypada i Powiedziałem o tej innowacyjności, to może rozwijmy ten wątek i zobaczymy, czy się ze mną zgodzisz. Chodzi mi o to, że gdy słyszysz home invasion i slasher, no to o czym myślisz? No Myślisz o mordowaniu młodych ludzi, często bez jakiegoś szczególnego powodu, po prostu zamaskowany morderca, czy w tym przypadku grupa napada na kogoś i, i zabija ich. Nawet nie musi mieć żadnego powodu, nawet nie musi być cel rabunkowy, czy y, związany z jakąś właśnie wewnętrzną rządzą krwi i mordu, tylko po prostu zabija, bo zabija, tak? I my obserwujemy krwawe sceny, które jednak no nie mają czasami sensu, nie ma żadnego ciągu przyczynowo skutkowego no i pod koniec mamy survival girl, final girl, przeżytkę, która to przez większość czasu jest tą taką skromną, samotną, bezbronną dziewicą, a na koniec odnajduje w sobie siłę lwa, zamienia się w Rambo i wybija wszystkich, tak, czy no, jak jest jeden morderca, to pokonuje tego jednego, jak jest ich więcej, to zabija wszystkich, no i to gdy się myśli o tym schemacie, to nie jest jakoś super atrakcyjne. Niby to oglądamy, oglądamy, ale też się nudzi z czasem cała ta taka zamknięta, ograniczona fabułka. A tutaj niby to wszystko się pojawia, ale jednak po pierwsze mamy motywację dla naszych zamaskowanych napastników. Doskonale wiemy na koniec filmu, pod koniec seansu, dlaczego się tutaj pojawili, w jakim celu i tak dalej, i tak dalej. Po drugie mamy przeżytkę, ale jest ona też osobą, która nie przechodzi jakiejś magicznej przemiany, tylko bliżej jej od tradycyjnych Final Girl do, nie wiem, Liam Anisona w uprowadzonej. To znaczy, posiada zestaw umiejętności, który używa wtedy, gdy te umiejętności są potrzebne. I to wypada też na ekranie dość autentycznie. Mamy też pewną intrygę, tak pewną zagadkę w tej historii. Takie puzzle, które nam się układają w toku seansu. I to też jest moim zdaniem świetnym urozmaiceniem. Niby takie podobne elementy się pojawiają w innych produkcjach, ale nie wydaje mi się, by gdziekolwiek to zagrało tak dobrze jak tutaj. Przynajmniej w tych tekstach kultury, które ja sobie przypominam. Zwłaszcza, że po się tym pierwszym byłem przekonany, że to jest film na raz, że to jest doskonała rozrywka, naprawdę doskonała rozrywka, ale na raz. A potem poszedłem do kina drugi raz w ramach maratonu na ten film i się okazało, że się bawiłem równie dobrze, a może nawet jeszcze lepiej, bo oprócz tej rozrywki wypływającej po prostu z obserwowania fabuły i tego, co się dzieje na ekranie, doszła jeszcze ta druga płaszczyzna, ta Warstwa, nie wiem, meta, to znaczy ta zabawa intelektualna z filmem, to odkrywanie tych puzelków, bo okazuje się, że y, chociaż wydaje mi się, że nie jest nikt w stanie dojść do tego jak się ta intryga rozwinie tak dokładnie w trakcie seansu, to przy drugim sensie już widzę taki ciężki foreshadowing. Naprawdę masa rzeczy jest jakoś tam uwypuklona przez twórców. Są wskazówki porozrzucane wszędzie, a przy trzecim sensie widziałem tego jeszcze więcej. I to jest niesamowite, jak to wszystko jest sprawnie poukładane i do tego dochodzimy do tego finału, który mnie też w pełni satysfakcjonuje. Naprawdę, no ja tutaj nie mam się za bardzo czego czepiać, ja jestem pod prawie każdym względem w 100% zadowolony. Nawiązując do dwóch istotnych rzeczy, które tutaj uh -huh. wspomniałeś, po pierwsze to jest ta inteligencja bohaterów, bo ja bym nawet powiedział, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tej głównej bohaterki, która często ja widzę w recenzjach, bo poczytałem sobie trochę recenzji tego filmu, że jest podnoszone, że ona jest taką przegiętą postacią, że to jest nieżyciowe, że to nie ma sensu i, i że to jest taki po prostu nieco inny, ale wytrych, A, jakaś klisza jeszcze, fabularna. Jeszcze sekunda, mogę jeszcze jedną rzecz? Bo rzeczywiście ludzie mówią, że to jest taki BDS. ale to nie o to chodzi, że ona jest Rambo właśnie, bo ona nie jest Rambo. Po prostu to nasi zabójcy tutaj wyjątkowo nie są <śmiech> Jasonem z Piątku 13, tylko są trochę szugniętymi gośćmi, takimi najemnikami powiedzmy, którzy napadają na ludzi, ale to też są nadal ludzie, których można zranić i którzy po prostu nie są przygotowani na obronę, na defensywę. I to też jest genialne w tym filmie, że zabójcy nie są niezniszczalni i dzięki temu też bohaterowie, którzy są rozsądni, właśnie myślą, inteligentni, mogą stawić im jakiś tam opór. Przepraszam, wracaj. No, i, I w sumie to, to, to też mogę do tego wprost nawiązać, że to jest pewne odświeżenie całej tej formuły, że o slasherze się mówi często, że to jest kino o głupich nastolatkach, które ktoś wyżyna. i tutaj nagle mamy zupełne zerwanie z tym schematem, dlatego, że od pierwszej sceny, kiedy nagle dochodzi do konfliktu i do tej eskalacji przemocy, to cała ta grupa się zachowuje inteligentnie, bo ja bym się nie chciał skupiać tutaj nawet na tej jednej bohaterce, która no, odegra kluczową rolę w całej fabule, ale ci ludzie się zachowują tak, jak się powinni zachowywać ludzie w trakcie takiego ataku. Ci ludzie myślą, ci ludzie kombinują, nie działają na, na zasadzie typowych elementów horrorowych, czyli to tu się teraz rozdzielmy, to ja wejdę sobie na piętro i tak dalej, i tak dalej. Tylko Cały czas kombinują, każdy ruch jest jakoś tam przedyskutowany, każdy ruch jest uzasadniony. Nie wszystkie te posunięcia będą nagrodzone, że się tak wyrażę. Czyli nie, nie wszystkie one się zakończą sukcesem, bo cała ta grupa popełnia y, przecież od samego początku jakieś tam błędy, zalicza potknięcia i tak dalej, tak dalej. No ale no, oni też się mierzą z dosyć dużym zagrożeniem, co do skali, którego też przecież sami nie wiedzą. Z czym tak naprawdę mają do czynienia? I oni przecież też są, co i rusz tutaj, zaskakiwani. I. Właśnie, umówmy się, siedzicie przy stole z rodziną, kłócicie się o jakieś w gruncie rzeczy, pierdolę, dogryzacie sobie, te negatywne emocje rosną i nagle przez okno wpada bełt kuszy, który przebija jednego z członków waszej rodziny. No, to też nie jest sytuacja, w której rozważacie wszystko w 100% racjonalnie, ale pomimo tych emocji i tego chaosu, który panuje wtedy wokół was, to bohaterowie tutaj naprawdę zachowują się sensownie. A wszystkie rzeczy, które Mogą się wydać odrobinę, nie na miejscu w jakikolwiek sposób wyjaśniają się z biegiem czasu. Dokładnie tak. I, i to, jest, to jest naprawdę bardzo duża tego I to jest naprawdę bardzo duża siła tego filmu, bo to się ogląda dobrze. Bo, bo niestety współcześni konsumenci grozy są trochę rozdziadowani ilością tego wszystkiego i Często mi na przykład zaczyna przeszkadzać to, że w tym horrorowym świecie ludzie się zachowują tak, jakby nigdy nie mieli do czynienia z żadnym horrorem. To jest, wiesz, to jest to obśmiewane często w filmach o zombie, to, że ludzie zo zobaczą zombie i, i nie wiedzą, co to jest. No, tak to nie działa. No, żyjemy w świecie, gdzie jest tyle popkultury i horroru wszędzie wokół nas, że no, umówmy się, jednak takie pewne zachowania gdzieś tam nam te wszystkie filmy, które widzieliśmy powinny no, zaszczepić. No, no i tutaj to jest fajnie wykorzystane. I co do drugiej rzeczy, które, do, którą ty wspomniałeś, bym chciał też się wypowiedzieć, a mianowicie sam finał. Finał to jest dla mnie też bardzo duży plus, bo tak jak troszkę bym może dyskutował, czy tego finałowego twistu nie da się przewidzieć, czy tego rozwoju tych wypadków nie da się przewidzieć, dlatego, że ja od któregoś momentu miałem podejrzenia, że w takim kierunku to może zmierzać. Ale to, to nie tak... są twoje podejrzenia, tylko film ci sugeruje w pewnym momencie, że nie każdy jest w, w świecie przedstawionym tym, za kogo się podaje, ale nie jesteś w stanie dokładnie powiedzieć, kto jest kim. O to mi chodzi. No bo. A nie, tak. to, to, to, to wiesz, jest Film sam ci mówi wprost. Słuchaj, w pewnym momencie spójrz na tych ludzi. Co tu nie ale do końca, no mo okej, okay, może jedna osoba na 100 tysięcy odgadnie, ale to odgadnia nie przewidzi, po prostu w rachunek prawdopodobieństwa, tak? Nie, nie, to, to pod tym kątem to, to cię nie do końca zrozumiałem. Jeżeli, jeżeli o to ci chodziło, to tutaj faktycznie pełna zgoda, bo no, ja po prostu nabrałem właśnie, tak jak mówisz, podejrzeń, bo nagle coś mi tutaj nie do końca się zaczęło schodzić i po prostu miałem podejrzenia, że może to iść w tym kierunku. Ale to tak, tak, tak. Ja ci mówiłem przy drugim i trzecim sensie, to się okazuje, że tam twórcy ci w twarz rzucają takie różne półsłówka, czasami nawet, nie wiem, początkowe dialogi, które się wydają takim pitu, pitu dwójki bohaterów, żebyśmy zobaczyli, jak oni ze sobą tam współgrają na ekranie, ta dwójka, czy ta dwójka, czy ta dwójka. To się okazuje, że tam już w tych rozmowach są sugestie odnośnie tego, kto jest tutaj, kim w tym świecie przedstawiony. Naprawdę to tam jest, tylko że tak ładnie zakamuflowane, że właśnie nie przeszkadza, nie psuje zabawy przy pierwszym seansie, a przy kolejnych no, bawisz się tym, tak cieszysz się każdą tą taką, to każdym takim detalem, każdym szczegółem, który odnajdujesz. Ale abstrahując od tego twistu, bo, bo mówię, to, to wydaje mi się, że to jest rzecz fajna, ale, ale nawet nie kluczowa, to sam finał jest bardzo dobry, bo mi naprawdę się ten finał spodobał tak jak dawno, że ten finał w horrorze mi się, mi nie przypadł do gustu, bo on działa. On działa przez to, że mamy okazję się z tymi postaciami zżyć i on jest mocny, on jest z jednej strony niby horrorowy, to nie jest... Coś, z czym nie mieliśmy do czynienia. To już przecież w latach 60. czy 70. no, Ja już nie będę może wymieniał, jaki twórca w jakim filmie zastosował podobne rozwiązanie, które później było wielokrotnie kopiowane, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest zabieg fabularny, który naprawdę działa i w tym konkretnym filmie też to zagrało bardzo, bardzo dobrze. Także no pod tym kątem to, no to naprawdę uważam, że to jest film w pełni satysfakcjonujący, bo od początku, fajnego początku, o też o którym ty wspomniałeś, poprzez nieźle poprowadzoną i ciekawą ekspozycję, poprzez stopniowe rozgrywanie całej tej fabuły, całej tej opowieści, gdzie... Mamy z jednej strony typowe horrorowe gierki, a z drugiej strony próbujemy rozwikłać zagadkę na tym poziomie takim meta do satysfakcjonującego finału, także no to jest po prostu naprawdę dobrze skonstruowany, przemyślany i zrealizowany film, bo to też jest istotne, ten film jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany. Tu podobały mi się lokacje, które są... Z jednej strony dosyć wydawałoby się standardowe, ale zostały dobrze wykorzystane i w przemyślany sposób wykorzystane. I tutaj mówię i o całym tym domu i o lokalnym środowisku. Ca, ca, ca, cała ta... Całe te wnętrza zostały też bardzo fajnie sfilmowane, bo tutaj mamy przecież wiele zgrabnie zrealizowanych scen, w, nie wiem, w jakimś pokoju, czy w, gdzie jakiś detal, jakiś przedmiot, jakiś mebel nagle ma kluczowe znaczenie w danej scenie, i twórcy to potrafią ładnie nam także od strony tej audi audiowizualnej poprowadzić, także. No Dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo porządny horror i bardzo dobra zabawa. Do zakończenia rzeczywiście jest bezkompromisowe i pasuje idealnie do konwencji, bo nie ma tutaj tego tradycyjnego na przykład zmartwychwstania, złego, który został pokonany, ale jednak nie do końca, tak, zabili go i uciekł, etc. Nie ma też jakiegoś, nie wiem, przesłodzonego zakończenia, jest w punkt, idealny, po prostu doskonałe i pozostawia nas z bardzo konkretnymi emocjami. Tego się powinno oczekiwać od horroru. A co do wizualiów racja, racja. Fajne jest to, że to, pomieszcze, to pomieszczenie, ten budynek, tak ten dom, który jest tak ogromny, oczywiście to jest tak ogromna posiadłość, że nie wykorzystano jej w 100% każdego pomieszczenia, ale też akcja nie rozgrywa się, nie wiem, na jakiejś bardzo ograniczonej przestrzeni, tylko twórcy korzystają z tego, że mają ten dom, naprawdę go znaleźli i kręcą w różnych miejscach, pokazując też ogrom tego gmachu, bo to czuć w niektórych momentach. I jeszcze jedna rzecz, skoro już mówimy o wideo, to jak Ci się podobało poszukiwanie magii? poszukiwanie magii all my life i've been looking for the magic Aha. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, no to do, do, dobra rzecz, dobra rzecz. Tak, audio też wypada w tym filmie bardzo dobrze, zarówno pod kątem ogólnie audio, tak, różnego rodzaju trzasków, huków, y, takich pod podjumpskersy podchodzących, po prostu pokazujących to, że coś się dzieje w tle dynamicznie, jak i właśnie oprawa muzyczna. W filmy mamy chyba trzy różne wariacje na temat Looking for the Magic, tego utworu, który słyszeliście przed chwilą tutaj w nagraniu i są świetnie wkomponowane w ogóle ta, ta muzyka tak dobrze pasuje do tego filmu i to, to jest niesamowite to jest jeden z utworów z horrorów ostatnich lat których no najmocniej mi się chyba wpisał jakoś w pamięć tak zapisał mi się w pamięci do tego on się tutaj powtarza w tym filmie, aż został zapętlony wręcz w jednej scenie i, i doskonale to tutaj wypada, no, niesamowita rzecz no, w, w pełni się zgadzam. Tu naprawdę ciężko by się tutaj do tej strony realizacyjnej yy, przyczepić. A to jest też yy, godne wspomnienia, że yy, jeżeli chodzi o tych twórców, yy, to. Przecież Your Next to jest chyba jeden z ich pierwszych filmów pełnometrażowych, bo Adam Wingard, on zrobił sporo krótkometrażówek przed mhm. Your Next, natomiast ja nawet... I do VHS-u kręcili te swoje krótkie epizody. Hmm, ale VHS to już było po po tym filmie. A nie, rzeczywiście mi tak. Mi się wydaje, to... że, że, że, że, że właśnie to Your Next im dało... A pierwszy nie był przed? Nie, nie. To pierwszy to był 2012 rok. Your Next 2011. A nie, to rzeczywiście to rok później, tak. No. Okej, okay, no, ta, ta, także, wiesz, Także wiesz, no, jak na pierwsze poważne, czy jedno z pierwszych poważnych pełnometrażowych no. dzieł, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna, świetna robota. Mnie się w ogóle teraz jakoś w głowie przez chwilę VHS z ABC of Dev pomieszały. A jeszcze sobie przypomniałem, że przecież Adam Wingard będzie Kenti kręcił, kręcił. Już kęci tego nowego Dev dla Netflixa. Tak, tak. To ja z kolei się dowiedziałem o tym, przygotowując się do nagrania, bo jakoś nie kojarzyłem go z tym konkretnym projektem. Jak ty na głos powiedziałeś nazwisko, to dopiero do mnie dotarło. Jak ja mówiłem, to jakoś mi się nie przypomniało to. No, no to teraz tym bardziej, tym chętniej obejrzę Death Note i drobie gesta, bo tak jak mówię, no z mojego punktu widzenia to jest... No, idealny przedstawiciel tej konwencji. Ja tutaj naprawdę bym nie zmienił absolutnie niczego i tak jak mówię, nawet jest potencjał do wielokrotnego oglądania. Ja trzy razy to widziałem w przeciągu, nie wiem, roku, półtora i za każdym razem bawiłem się tak samo dobrze i do tego teraz przed seansem, może przed seansem, teraz przed podcastem zastanawiałem się, czy nie oświeżyć sobie tego filmu, tylko nie było jakoś czasu, tak, bo też mieliśmy trochę inne plany, tak na szybko je zmienialiśmy co do tego, co będziemy omawiali i stwierdziłem, że nie będę odświeżał, bo nie dam rady. To po pierwsze, ale po drugie też uznałem, że nie muszę, bo nawet pomyślałem sobie, że obejrzę sobie jakiś, nie wiem, trailer, fragmenty w sieci, ale po prostu gdy usiadłem do zrobienia jakichś się taki był wstępny plan, to sobie uświadomiłem, że ja pamiętam naprawdę wiele sekwencji, praktycznie kadr po kadrze i doskonale, no te wszystkie wrażenia doskonale się zapisały w mojej pamięci. Tak, To nie wyparowało tak jak często po seansach, tylko Coś z tego zostało i naprawdę, wiecie, to mimo może przesadnie, ale dla mnie to jest jakaś dziewiąteczka, a jeżeli mówimy tak stricte o tym konkretnym gatunku, tej konkretnej konwencji, to jest 10 na 10. Ja tutaj niczego nie zmienię. Ja, ja aż tak wysoko bym pewnie nie szarżował z ocenami, ale i tak film polecam. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra produkcja. Nawet wiesz, trudno by mi było polemizować z tym, dlaczego nie 10 na 10. Nie wiem, czy, czy tutaj mogło coś być lepszego. Nie wiem, być może u mnie zadziałało to, że mimo wszystko no to, to jest bardzo dobry slasher, ale to jest jednak dosyć wyświechtany gatunek. No i jak, do, jak doceniam, jak doceniam wiesz, te elementy takie innowacyjne, nietypowe, to jednak y, uważam, że to jest po prostu bardzo sprawna, bardzo dobra rozrywka. Ale to mówię nie chcę się tutaj wykucać o wiesz, o końcową ocenę, bo, bo myślę, że po prostu to jest film, który warto samemu obejrzeć i się na własnej skórze e, przekonać, szczególnie jeżeli się właśnie lubi slashery, bo to, bo to jest po prostu dobry film. Mhm, to czy ja tylko podkreślę, że ja nie mówię o tym jako arcydziele kinematografii w ogóle, czy nie wiem, filmów współczesnego, czy coś, tylko jako właśnie ten slasher, Home Invasion współczesny. No to ja mogę oglądać tylko takie, takich reprezentantów tej, tych konwencji. No, na, na pewno byśmy sobie więcej takich filmów życzyli, to, to pewne. Dokładnie tak. I strefy spoilerowej raczej robić nie będziemy, bo. Bo moglibyśmy w niej co najwyżej wyłożyć Wam zakończenie, wyjaśnić, kto jest kim, na czym polega intryga i tak dalej, ale to nie ma sensu, bo to chyba nie ma o czym dyskutować, nie? Nie, wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie. Więc tylko powtórzmy film Obaj polecamy, warto go poznać. A teraz jeszcze na koniec tylko wrócę do tego do tych recenzji, o których wspominałeś. Ja też troszkę ich czytałem. Zaraz po premierze mam wrażenie, że recenzje były bardzo pozytywne, bardzo nachypowane, ale tak merytorycznie. Nawet widziałem, ty wspomniałeś o tych nawiązaniach do klasycznych filmów. Kiedyś widziałem taki genialny tekst, w którym ktoś rozkładał różne elementy, następnie jesteście na części pierwsze i tam pokazywał, że na przykład te maski bardzo mocno nawiązują do stylistyki jakiegoś tam dzieła, w którym też zabójcy mieli podobne maski, że jakiś tam inny element napadł, to też jest scena bardzo bliska scenie z innego filmu. A teraz... Ale no, to, jest kwestia, to jest kwestia chyba tego, że ci twórcy się dobrze w takiej stylistyce czują, tak ci wpadnę tylko w słowo, bo w gościu no, tego jest jeszcze więcej I, i widać, że oni po prostu są zakochani w kinie też jako takim i też mi się wydaje, że to jest pewnie jedna z przyczyn, dlaczego te filmy są tak udane, no bo oni po prostu czują kino dobrze. Mm -hmm. Tylko chodzi mi o to, że wtedy te recenzje właśnie czytały się bardzo przyjemnie, a teraz stwierdziłem, że jeszcze może poszukam jakichś takich recenzji, znaczy może nawet nie tyle, że poszukam recenzji krytycznych, ale zobaczę, na zasadzie przejrzę recenzję z IMDb i zobaczę, co tam ludzie piszą, czy też znaleźli jakieś słabe punkty, z którymi mógłbym się zgodzić i po prostu krew mnie zalała. Matko przenajświętsza, jakie ja tam głupoty wyczytywałem. I po prostu, wiesz, ludzie krytykowali zachowania bohaterów, jednocześnie, Czasami też podając alternatywę i po prostu czytając recenzję sobie pomyślałem, stary, gdyby to się wydarzyło, naprawdę zginąłbyś pierwszy, maksymalnie drugi, bo może ten bełd by w ciebie nie trafił, ale no jakieś po prostu bzdury totalne i naprawdę byłem przerażony tym, jak ludzie hejtują film na zasadzie był hype, a mnie się nie podobało, to daje 1 na 10. No po prostu... Wiesz, widziałem takie rzeczy niejednokrotnie na Filmwebie, ale na IMDB jednak miałem trochę większe zaufanie do user reviews, a tu się okazało, że nie, nie ma sensu, bo po prostu jakiś hejt płynie i ludzie się wyżywają, pisząc jakieś bzdury, coraz mniej merytoryki, a coraz więcej właśnie takich narratywnych emocji. No szkoda, szkoda. No szkoda. A jeżeli chodzi o recenzję, to jeszcze też na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, że z kolei ja spotkałem się ze sporą ilością recenzji, powiedziałbym takich przegiętych nieco w drugą stronę, w tym sensie, że bardzo mocno kojarzących ten film z jakimś takim wyszukanym i bardzo inteligentnym dziełem, wręcz wybitnym, rzucając skojarzeniami z takim właśnie ambitniejszym kinem i ambitniejszym podejściem do tematu i też tak jak rozmawialiśmy nawet przed, przed nagraniem, co zabawne, bo, bo mnie to osobiście zawsze bardzo bawi, kiedy w dosyć skonwencjonalizowanym gatunku padają jakieś nazwy podgatunków czy konwencji, których nie rozumiem. W wielu recenzjach i amerykańskich, i też podejrzewam, że będących pokłosiem tego recenzji polskich, pada przyporządkowanie Your Next do y, takiej Core. konwencji Mumblecore. Y -hmm. Co jest dosyć y, zabawne w mojej ocenie, dlatego, że faktycznie, jak przecież tutaj żeśmy dyskutowali, to y, Adam Wingard z, z tym filmem jest wskazywany jako przedstawiciel tej konwencji, tylko, że no... Wydaje mi się, że to jest jakieś nieporozumienie, bo ja osobiście parę filmów z tego worka widziałem i... Tak jak ja lubię tego rodzaju kino, no to ja nie znajduję absolutnie w Your Next takiego powinowactwa z wyżej wymienioną konwencją, bo wiesz, tam jednak jest postawiony na duży naturalizm i to i w dialogach, i aktorów, te filmy są na przykład kręcone jako czarno-białe często praktycznie bez jakiegoś budżetu i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo ja myślę, że tutaj o to chodziło, że jak myślisz Mumblecore, no to <coughs> myślisz właśnie niskie koszta produkcji, tak czyli niewielki budżet. Myślisz sobie, że też ograniczona scenografia, przestrzenie wewnętrzne, tak raczej są kręcone w budynkach tego typu filmy, nie na zewnątrz. Zresztą mamy Popschool, gdzie tam bohater cały czas spaceruje, więc to też jest takie trochę naciągane. No i właśnie to tutaj też widzisz niby, tak? No ale to w każdym tak naprawdę Home Invasion to widzisz. Ale do tego masz, nie wiem, właśnie powiedziałeś ten naturalizm, no, okej, okay. ale też, nie wiem, improwizowane dialogi masz, masz aktorów, którzy są laikami w tym swoim zawodzie, masz tę taką estetykę zrób to sam i, i tak dalej i do tego to jest w ogóle podgatunek tego kina niezależnego, a umówmy się jest, następny jesteś ty, to jest jednak kino gatunkowe, tak pełną gębą, więc... Tak i, i to jest i to tutaj przede wszystkim jakim to jest nieporozumieniem, to widać po samej bardzo, bardzo precyzyjnej i przemyślanej konstrukcji. Tutaj od pierwszej do ostatniej sceny ten film jest rozplanowany i rozpisany praktycznie co do Joty, co do linijki dialogu, co do każdej sceny, więc no kojarzenie go z Tę, tą konkretną konwencją wydaje mi się, że jest po prostu takim przykładem na pewną bezradność niektórych recenzentów, kiedy zabierają się za slasher i nagle się okazuje, że wow, kino gatunkowe może mieć bohaterów, którzy nie są idiotami. Kino gatunkowe może... może... poruszać jakieś problemy społeczne, czy tam rodzinne, prywatne. A właśnie to, W sumie to też jest w ale umówmy się, te problemy tutaj są jakimś tam zapalnikiem dla konfliktów i też dla tej intrygi powiedzmy. Częściowo, ale no to też w obrębie kina gatunkowego, a nie jakiegoś niezależnego filmu o rozpadzie rodziny amerykańskiej. Dok dokładnie tak. Także no mówię, to, to niestety tak to bywa, kiedy recenzenci zajmujący się na co dzień kinem artystycznym, ambitnym no, sięgają po kino gatunkowe i są zdziwieni tym, że ono też może być dobre i wartościowe. Ale myślę, że to nie, nie ma co tego ciągnąć, to tak chcieliśmy tylko zasygnalizować, że w Your Next po tych paru latach od premiery doczekał się bardzo różnorodnych i bardzo skrajnych opinii jako kina takiego wartościowego, artystycznego niemalże do zjechania za przehajpowane złe filmidło. Mhm. I jeszcze od tej konwencji, to, to jest też trochę takie, myślę, unikanie tych terminów, które się kojarzą pejoratywnie. Właśnie przez to, że powstaje tyle takich stricte konwencjonalnych slasherów, nie? które naprawdę się niczym nie odróżniają od siebie. Te wszystkie, nie wiem, filmy, które na przykład oglądałem z Bedwolfem Wolfem w Heliosie na maratonach, gdzie po prostu się mordują, bo się mordują i w końcu że to sensu żadnego nie ma, to przez to ludzie boją się powiedzieć, że coś jest, nie wiem, dobrym slasherem. Tak? Bo to brzmi tak, jakby to był film, w którym się ciekawie mordują i tyle. Mam wrażenie, to jest tak samo trochę jak w literaturze polskiej, na to w sumie aga, no całe karpenoktem zga zwracało uwagę. My też w komentarzach kilka razy, że zamiast coś zareklamować jako horror, no to się powie, że to jest nie wiem współczesna powieść gotycka, czy realizm tak, artystyczny, tak. czy y czy nie wiem, powieść jakaś tam z elementami grozy, czy w sensie unika się pewnych terminów, nie? I my, mam wrażenie, że tutaj też sięga się po jakieś takie dziwne subkonwencje, aby nie powiedzieć wprost, że słuchajcie, jest ciekawy, dobrze zrealizowany horror, bo, bo wtedy ludzie pomyślą, eee, horror to nie. No, smutne trochę, ale walczmy z tym, tak? I promujmy właśnie dobrą grozę w każdym możliwym medium. No i chyba tym optymistycznym, czy może nie tyle optymistycznym, co życzeniowym akcentem na koniec będziemy na dzisiaj kończyć. Dokładnie tak. To w takim razie możemy na nowo przywdziać maski, tak? Zakładamy. I co? I Dziękuję Ci, Jerry, za udział w tym nagraniu. Dzięki, Szymas za zaproszenie. A Wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejny na mnie, A teraz, Michale, się rozliczymy za ten przerwany plan. Ponad dwa lata z udanymi y, zajawkami, a, a teraz co? A teraz co? A teraz y, ja, ja uciekam. Uciekaj. Uciekaj.